Cześć, to znowu ja, Bartek, 314 wopl Słuchacie kolejnego, zdaje się, 15 albo 16 odcinka podcastu o ważeniu piwa. W zasadzie to takie ględzenie trochę o niczym, trochę o tym, co właśnie, o ważeniu piwa. To koniec jest układów. Czas Podcast, znaczy warka jest, można powiedzieć, alarmowa, bo. Skończyły mi się jasne piwa. Zostały mi jeszcze dwie butelki American India Pale Ale i trochę więcej butelek pszenicznego, tego nieudanego. I koniec. Także po prostu muszę awaryjnie naważyć sobie piwka. Tym bardziej, że jak wiadomo to co dzisiaj robię dopiero będę pił za ponad miesiąc. Dzisiaj <coughs> iPa, koniecznie, bo to muszę mieć. No, zostały mi dwie butelki, a, a naprawdę swoją iPę cenię najbardziej ze wszystkich, które, które piłem w zasadzie. Więc muszę sobie swojej naważyć. Jest godzina za 15:12. W kociołku już yy, zacier się kończy, się, kończy się zacieranie. Yy, także zacząłem, <śmiech> zacząłem, wcześniej, a teraz dopiero wziąłem nagrywajkę. A, jeszcze dzisiaj cydr będę robił. Kupiłem sobie w supermarkecie dwa worki 5-litrowe soku. Za 10 zł worek. Yy, drożdże takie do wina. No w, w Obi czy tam w jakimś y, Lerouamerleum, nie, w Lerouamerleum kupiłem no, takie drożdże do wina, no i co, wleję to do wiaderka za chwilę, wsypię te drożdże, uwodnię je wcześniej, no i zobaczymy, no to takie, jeśli to się uda, to znaczy, że każdy może to zrobić w bardzo prosty sposób, no bo już ja robiłem cybr wcześniej, ale sam wyciskałem soki, nie jestem z niego zbyt zadowolony. Nie, nie za bardzo się to udało. Było to zrobione na drożdżach piwowarskich. W tej chwili będzie na drożdżach winnych. Słyszałem, że to lepiej. Więc się okaże. Nie powiedziałem jednej rzeczy. Nie powiedziałem jaka jest data. Jest 29 kwietnia. Sobota. Zaczyna się długi weekend. W ogóle chciałbym w ten weekend dwie, dwa piwa uważać, to znaczy to, które teraz jest i chciałbym uważać też jasne, pszeniczne znowu piwo, bo mam drożdże, które już się tam, tam to poprzednie piwo kończy fermentację albo nawet już skończyło. Sprawdzę sobie to dzisiaj No i chciałbym uważać piwo, żeby zalać tą gęstwę żeby jeszcze, jeszcze jedną szarżę drożdży przeprowadziły, co najmniej jedną, no, jak nie, nie jeszcze jedną. W każdym bądź razie to chciałbym w ten weekend jeszcze zrobić. A pogoda? Pogoda jest fatalna. To, co się dzieje, to jest po prostu jakaś totalna depresja. Jest poniżej 5 stopni. Ciągle leje deszcz, no teraz akurat nie pada, ale wczoraj to cały dzień po prostu i to taki, taki nie jakiś tam deszcz, tylko no deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, no po prostu można się zatopić własną pięścią. To jest coś strasznego, depresja, depresja. Mam nadzieję, że to się zacznie powoli zmieniać. Jutro, jutro idę na mecz, no mam nadzieję, że pojadę już motocyklem, bo to, to jest to po prostu fatalne, coś strasznego z tą powodą. Koniec kwietnia. Prze... Taki nieśmieszny żart, może i śmieszny wtedy kiedy jest żartem, no, w kwietniu to 30 stopni było, ale w sumie chyba. Wiem, wiem, to jest stary, e, stary żart z brodą, ale, ale tym razem się po prostu sprawdził no. Masakra. 12.30, e, już się e, układa złoże do filtrowania. E, a ja sobie pozwoliłem dzisiaj na piwo, bo mam gaz. Kto, kto słucha regularnie to wie z czym, jaki związek ma picie piwa z tym, że mam gaz. Oj, Bardzo ładna ta moja W świętej pamięci już można powiedzieć. Mówię o tej starej, bo właśnie otworzyłam. Tą Została mi jeszcze jedna, ostatnia butelka, oprócz tego co w archiwum, ale tego to odkładam na, na zaś. Woda się grzeje już do filtrowania, złoży się układa, zaraz zacznę filtrację. Ach, przepraszam. Tymczasem umyłem sobie wiaderko do, do tego cydru, żeby fermentować yy, cydr, więc zaraz będę jeszcze chyba po filtrowaniu, bo przy filtrowaniu to nic, nic mi się więcej nie uda zrobić. 12.36, nie wiem czy mówiłem czas, słuchacie? 314 wo.pl 314 to piwo to wo razem taki rebus piwo. Odwiedzajcie stronę 314 wo.pl Jest taka tam wpisuje wszystko co się dzieje w rowarze bardziej szczegółowo niż mówię tutaj. Przepraszam także tam wszystko na bieżąco będziecie wiedzieć na jakim etapie Poszczególne piwa są, jest tam też taka sekcja magazyn, to jest w miarę, w miarę uaktualniany stan magazynu. Ojej, jakie to dobre. Martwiłem się, że to, to jest ta warka, która się martwiłem, że jest przechmielona, ale, ale mi już chyba tak zryło te kubki smakowe, że ja daję radę takie. To no jest najbardziej naj gorzkie piwo, jakie piłem. Yy. Dobra, idę sprawdzić jak tam gotowanie wody. Pierwszy raz mi chyba wyjdzie taki odcinek bardzo skompresowany, gdzie <śmiech> prawie tylko o tym piwie ważonym mówię albo w zasadzie jak zwykle o niczym. Yy. No ale muszę jak zwykle powiedzieć o Legii, bo to jest stały punkt programu. Skończyła się runda zasadnicza. Legia w rezultacie zajęła drugie miejsce za Jagiellonią. Za Legią jest jeszcze Lechia i Lech. Więc jestem zadowolony, bo w tym całym łynku, gdzie było tak bardzo, bardzo ciasno, bardzo nieduże różnice. Można było właśnie zająć czwarte miejsce, a nie drugie i to nie byłoby, nic, nie byłoby nic dziwnego. Także sprawa Mistrzostwa jest otwarta w tym naszym socjalistycznym systemie podzielenia punktów. W ostatnim meczu Legia... Moment... Legia wygrała, ale wszyscy wygrali, więc no cóż, nic się w tabeli, przynajmniej w tych rejonach interesujących mnie, nie zmieniło. No i runda zasadnicza już się zaczęła, dla Legii zaczyna się jutro. No i cóż, jutro mecz z Wisłą Kraków w Warszawie. Wszyscy mówią, że faworytem do Mistrzostwa jest Legia, no ale cóż, no Legia jest zawsze faworytem do Mistrzostwa. To po prostu jest taki klub. A ponieważ mają tylko punkt straty do Jagiellonii, 7 meczy w tej rundzie, w tej rundzie mistrzowskiej, więc naprawdę, naprawdę wszystko tam się może zdarzyć. Zresztą wszystko się może zdarzyć, ponieważ różnica jest taka, Jagiellonia za nią, Legia z jednym punktem straty, za nią zalegią Lech Lechia, Gdańsk z dwoma punktami straty do Jagiellonii, czyli jeden punkt do Legii i znowu różnica jednego punktu, Lech jest czwarty też o jedno oczko mniej. Więc naprawdę różnice są nieduże i wszystko tu się może zdarzyć. No ale, no ale oczywiście ja liczę liczę na, liczę na Legię. Kończy się filtrowanie tego, tej mojej Ajpy. Tego piwa. Mam prawie cały garnek już, i chyba będę miał nawet możliwość rozcieńczenia, bo to się okaże. Zobaczymy, zobaczymy jaki wyjdzie ten ekstrakt. W każdym razie, w tej chwili jest powyżej 15. Jak sądzę, nie mierzyłem w tym momencie. Dobra. Nie mierzyłem akurat w tym momencie, ale przed paroma minutami było jeszcze 18. Właśnie teraz zmierzę, ponieważ w garnku już jest naprawdę niewiele miejsca i chyba już z tej przyczyny będę musiał przerwać wysładzanie. Pobieram teraz próbkę, moment, zamieszam sobie, żeby było trochowo, żeby mieć pewność, że tam pobieram próbkę kotła, a nie próbkę... Właśnie, tu się ujawnia... Uuuh. Tu się ujawnia przewaga. Re, tu się ujawnia przewaga refraktometru nad takim balingomierzem spławikowym. Ponieważ te. Przepraszam moment. Ponad 15 bricks, prawie, prawie 16 bricks. O no, 16 bricks, czyli wyjdzie, to, będzie, to oznacza, że jest 15 BLG, a to oznacza, że jak wyparuje, to będzie, no będzie 16-17. To za, za dużo. Nie chciałbym, aż tyle, ale nie wiem, czy będę miał wybór. A o czym to ja mówiłem? Zapomniałem. Przypomniałem sobie. Mówiłem o przewadze refraktometru nad balingomierzem. Dla niezorientowanych refraktometr to taka lunetka. Z jednej strony jest wizjer do którego się patrzy a z drugiej strony jest taka niebieska płytka, na którą się zakrapla mierzoną substancję. Jest. Znowu rozlałem. Ech, dobra, zakrapla się Koniec tego wysładzania nie z powodu rozlewania, ale z powodu, z powodu pełnego garnka. Dobra, wracając przepraszam. Wracając do tematu. Refraktomer, taka lunetka, z jednej strony wizjer, z drugiej strony niebieska płytka do zakraplania substancji. Kto mógł się, kto nawet nie waży piwa, mógł się z tym spotkać? Na przykład w warsztacie samochodowym podobne urządzenie, prawdopodobnie nawet dokładnie takie samo, inaczej wyskalowane, yy, mierzy się gęstość płynu hamulcowego. No no i yy, zakraplam na tą niebieską płytkę yy, yy, piwo, czy, no, czy brzeczkę, czy tam, no cokolwiek substancje po prostu, bo i ten refraktometr jest wyskalowany w ten sposób, że mierzy poziom gęstości, czyli zawartości cukru. Tam jak się zajrzy przez ten wizjerek to widać taką skalę i, i się tam to pokazuje. No i aha, a balingomierz taki spławikowy to taki spławik, który się wkłada, pobiera się próbkę do takiej probóweczki, do takiej menzurki i zanurza się spławik. On, tyle na, na tym spławiku są wyrysowane, narysowana jest skala i tyle ile się zanurzy, no to tak się odczytuje, odczytuje gęstość. No i teraz tak. Ja potrzebuję krop, no, dwie krople, no nie wiem, nawet to nie jest mililitr. W związku z tym, aha, jeszcze ważna informacja, żeby dalszy ciąg powiedzieć. Te urządzenia wyskalowane są na to, na substancje o temperaturze 20 stopni. No i teraz tak. Ja pobieram mniej niż mililitr, więc wystarczy, że dmuchnę podmucham troszkę i, on, no, się, i ta, ta, ta kropla się wystudzi natychmiast, no, nawet jak nie będzie miała 20, niech będzie miała 30, no. to nie apteka. Natomiast do balingomierza do balingo no, trzeba, no nie wiem, 100-150 do tej probówki wlać, No to, to już jest y, kawał, y, kawał kielicha, no, wystudzić to do, y, w ciągu chwili, żeby dokładnie zmierzyć. No może być problem. Dobra. Kocioł już, już gotuje piwo, znaczy na razie podgrzewa do gotowania. A ja tymczasem muszę zaprojektować sobie ch chmielenie. Co, bo pomimo że powtarzam to piwo, no to chciałbym w sposób kontrolowany je nachmielić. Nie tak jak ostatnio. Yy, nawrzucać tego chmielu pół kilograma, co było już po prostu nawet zbyt dużo. O, okay. Tylko tyle, ile, ile trzeba. A chciałbym osiągnąć tak około 70 ibu. No, dobra. Ile ja mam tych? Mieli. Willamate, Tomahawk, Citra. Willamate, Citra. Coś mi Tomahawka brakuje. Bo wydaje mi się, że. Hmm. No brakuje. No nic. Znaczy nie zabraknie mi do tego, ale kupiłem go 100 gram, a tymczasem dostałem 50. Nie, dobrze, stoi, toropka, porządek, wszystko jest większa toropka, Wszystko porządku, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Dobra, to ja idę projektować na chmielę. Piętnasta godzina jest, w całym garażu rozchodzi się piękny zapach chmielu i gotowanego słodu. Jeszcze, yy, jeszcze ile gotowania? 20 minut, niecałe 20 minut gotowania. No i, yy, i, po, i koniec. Znaczy chłodzenie jeszcze. Yy, I potem. I potem już drożne. Nie miałem dzisiaj nastroju na, na gadanie, nie, nie szło to. Yy, no ale cóż. Yy. Tak to, tak to jest. Nie, do niczego się nie zmuszę. Czyli wygląda na to, że gdzieś około godziny 16 16:30 powinienem skończyć, a to znaczy, że powinienem móc jeszcze dać radę jeszcze posprzątać coś w domu. Słońce wychodzi. Aleluja. Mam nadzieję, że to jakiś znak i dobra wróżba na kolejne dni. Niestety prognozy nie są zachęcające. Znaczy ma być coraz lepiej, ale no, bez przesady no, to, to nie, nie będzie żadna żadna i no jest. Jest tam jakiś złachany dzisiaj. Stali chodzą, o jak uroczo Oto zdarzenia, nie wiem po co Chodzą, idą, w sprawach idą pójdą, załatwią i znowu wyjdą Stali iżby chodzą, ażeby Oto cele, oto potrzeby Idą prędko po mieście, Warszawie O jak uroczo, o jak zabawnie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 w głowie, nakręcony ruchomy człowiek, rusza się, żeby idzie, aby obywatel miasta Warszawy On tam niego, O jak śmiesznie, bo nie wiem dlaczego On tam wszystkich wszyscy dla niego, O jak śmiesznie, bo nie wiem dlaczego, on tam wszystkich, wszyscy dla niego, o jak śmiesznie